Brawa dla Grzesia i zapraszam Marcina, goście, domownicy, liderzy. Pytania, które dzisiaj zadam układała młodzież. Myślę, że zadali je część tych pytań pewnie dlatego, że sami chcą znać na nie odpowiedź, ale jestem pewna, że na niektóre pytania młodzież zna odpowiedź, ale chciałabym, żeby każdy z was mógł dzisiaj poznać ich wizję ich spojrzenie na świat, żebyśmy mogli się podzielić. Kochani, skoro jesteśmy tutaj, nabożeństwo jest tak zwane młodzieżowe, jak wiemy, znaczy to, że jest organizowane przez młodzież, młodzież jest odpowiedzialna za organizację. Zacznę może od Marcina. Marcin, co to jest w ogóle nabożeństwo młodzieżowe? Jaką ma wizję? Komu jest to potrzebne, kto je organizuje, w jakim celu? No dobrze, kochani, e, to tak na sam początek. Nabożeństwo młodzieżowe. Wiecie, to nabożeństwo młodzieżowe to zostało wymyślone, ta nazwa została wymyślona na potrzeby tego, aby w jakiś sposób, w jakiś sposób wytłumaczyć ludziom obecność młodych ludzi tutaj z przodu. Nazwaliśmy to nabożeństwo młodzieżowe, aby w jakiś sposób tych młodych ludzi zachęcić do tego, aby robili coś więcej w kościele niż to, że są wykorzystywani do pewnych rzeczy, żeby stworzyć im miejsce odpowiedzialności do tego, aby mogli wyrażać to, co, w jaki sposób oni naprawdę czują, w jaki sposób naprawdę rozumieją się z Bogiem, aby mogli pokazać, aby mogli pokazać nie, tylko, nie tylko przed sobą gdzieś na dużych konferencjach, ale tutaj w tym miejscu, że oni naprawdę kochają Boga i naprawdę chcą iść za Nim, ale forma, którą chcą wyrażać, troszkę różni się od tej formy, którą znali tutaj stąd, z tego miejsca, czy z innych miejsc, w których bywali wcześniej. Wiecie, dla mnie momentem przełomowym, kiedy w ogóle zrodziła się miłość do, do młodzieży, to był eksodus kilka lat temu 3-4 lata temu. Kiedy po raz pierwszy pojechałem z grupą młodzieży, ponieważ nie miał kto z nimi jechać, pojechałem ja. I pamiętam, że. Zrodziła się wtedy miłość, moja miłość do, do młodzieży i do tych ludzi, którzy są tutaj w kościele, do tych młodych ludzi, dlatego, że ja zobaczyłem tam, że oni uwielbiają Pana Boga w inny sposób niż robią to tutaj, że oni wyrażają Pana Boga w inny sposób, że oni przeżywają coś z Panem Bogiem, że naprawdę mają otwarte serca i chęć do tego, żeby za Nim iść, ale to działało tylko tam. Kiedy wracaliśmy tutaj na miejsce, to widziałem tych samych ludzi, którzy siedzą w ławkach ze spuszczoną głową i tak naprawdę nie wiedzą, o co chodzi. Więc nabożeństwo młodzieżowe zostało stworzone po to, aby dać im przestrzeń do tego, aby mogli wyrażać Boga w taki sposób, w jaki oni go pojmują, w taki sposób, w jaki oni chcą go wyrażać. Jak powiedziałeś Exodus, powiedziałeś wyrażanie Boga w inny sposób, to przychodzą mi do głowy kontrowersje. A jak wiadomo, one nie kojarzą nam się często dobrze, bo każda pionierska praca wydaje nam się kontrowersyjna. Boimy się nowości, boimy się zmian. Czy według ciebie więc Kościół taki jak ten, Kościół Jeruzalem, jest dobrym miejscem na kontrowersje, na zmiany? Dlaczego one budzą w nas tyle emocji? Pytanie jest dość proste. Bo kiedy spojrzymy w Biblię, kiedy spojrzymy w historię e, na Narodzin Jezusa, kiedy spojrzymy wtedy, kiedy On funkcjonował na świecie, kiedy czytamy Ewangelię, kiedy widzimy, co się działo. Jezus był bardzo mocno kontrowersyjną postacią na tamten czas. Zgadza się? Amen? Ja uważam, że Kościół powinien być pełen kontrowersji. Uważam, że Kościół powinien być kontrowersyjny. Powinien być Kościołem, który, który konfrontuje człowieka, który pokazuje mu coś innego, pokazuje mu inne wartości. To będzie kontrowersyjne w dzisiejszych czasach, ponieważ żyjemy w czasach takich, jakich żyjemy. Społeczność i społeczeństwo jest takie, jakie jest i jesteśmy w pewien sposób kontrowersyjni, ale w Kościele zawsze było i jest miejsce na to, żeby były kontrowersje, żeby ciągle się coś działo, żeby były ciągłe zmiany. Jezus był kontrowersyjną postacią, Biblia jest kontrowersyjną księgą, więc nie wyobrażam sobie, że jesteśmy w Kościele, w którym wszystko jest pięknie poukładane, nie ma miejsca na kontrowersje, Kontrowersja kojarzy mi się od razu, kiedy, kiedy widziałem to pytanie, od razu mi się skojarzyło, wiecie, jeżeli coś jest kontrowersyjne, to coś jest warte zapamiętania. Ja myślę, że kontrowersji powinniśmy też szukać w naszym kaznodziejstwie. Zauważyłem, że w kościele, w którym ludzie nie zapisują, nie robią notatek, Wiecie, jestem dobrym obserwatorem, ja widzę, kto notuje. Wiem, że u nas w kościele są cztery, może pięć osób, które notują skrupulatnie to, co mówią kaznodzieje. I wiecie, nasza pamięć jest ulotna. To, co było powiedziane prawdopodobnie tydzień temu, mało kto już dzisiaj o tym pamięta. Pamiętają i będą wracać do tego ludzie, którzy robią notatki, tak? Ale zauważyłem pewną zależność. Jeżeli wbijesz gdzieś kij w morowisko, jeżeli powiesz coś kontrowersyjnego, jeżeli człowiek zacznie się nad tym zastanawiać, zacznie się nad tym zastanawiać, to pozostaje mu to na dłużej. I zawsze gdzieś szuka później odniesienia do tego. Dlatego uważam, że w pewnym, w pewnym sposób powinniśmy być kontrowersyjni, powinniśmy być, e, powinniśmy być Kościołem, który nie wygląda zawsze tak samo. To jest zadanie liderów, młodzieży, prowadzących, a jaka byłaby Twoja rada mm, dla wszystkich, jaką postawę przyjąć w obliczu kontrowersji, jeśli coś nas po prostu zwyczajnie dziwi, dziwi nas zgaszone światło, y, głośna muzyka, może światła, jaką przyjąć postawę w obliczu tego, co nas zadziwia albo tego, co słyszymy na kazaniu, nie w kontekście liderów, ale w kontekście ludzi, którzy tutaj są. Jaka jest postawa? Zacząłbym od tego, żebyśmy, to jest sprawa też, też do mnie, ale myślę, że do każdego z nas, musimy zadać sobie pytanie, w jakim kontekście my przychodzimy do Kościoła. Czy przychodzimy jako ludzie, którzy chcą służyć, czy przychodzimy do Kościoła jako ludzie, którym się usługuje? Bo to są zupełnie dwie różne rzeczy, to są zupełnie dwa różne światy. Jeżeli przez całe swoje chrześcijańskie życie przychodzisz do Kościoła tylko po to, żeby ktoś ci usługiwał, i masz oczekiwania, to prędzej czy później twoje oczekiwania zostaną, zostaną, padną. Prędzej czy później będziesz rozczarowany. Jeżeli przychodzisz tutaj i masz oczekiwania, że tutaj będzie zawsze jasno, pięknie, ładnie i wygodnie, no to, to, musi, to musi paść, jeżeli chcemy zmian, jeżeli chcemy coś, wprowadzać coś nowego, jeżeli chcemy robić coś w inny sposób, w nowy sposób. Ja zauważyłem taką tendencję, ludzie, którzy służą, ludzie, którzy są otwarci na, na drugiego człowieka, ludzie, którzy są wybitni w takiej, wiecie, ekstremalnej miłości, w, ekstra, w ekstremalnej miłości, bo służyć inną, innym ludziom, to jest, wiecie, kochać ich pomimo tego, kim są i co robią. Zauważyłem, że ci ludzie mają zawsze najmniej do powiedzenia, jeżeli chodzi o formę. Wiecie, im nie przeszkadza forma. I mnie przeszkadza to, że jest, wiecie, za ciemno, czy, czy światła są zgaszone, czy że są jakieś kolorowe rzeczy, które są mało istotne. Bo to są rzeczy, które są ma mało istotne. Ja nie spotkałem nikogo, kto by się nawrócił, dlatego że u nas w kościele są światełka. Ale spotkałem ludzi, którzy spotkali innych ludzi, którzy ekstremalnie kochali, ekstremalnie kochali drugiego człowieka i dlatego oni dzisiaj są w tym kościele. Więc z jaką postawą ja przychodzę do kościoła? Czy chcę służyć, czy chcę, chcę spełniać swoje oczekiwania? czyli co jest ważniejsze, treść czy forma, a może jak dbać o jakość, żeby nie zapomnieć o przekazie. To może to Grzesia, powie, nie Grzesiu odpowie na to pytanie. Grzesiu, treść czy forma, co jest ważniejsze? No bo wiadomo, zmiany w Kościele są potrzebne, ale tak naprawdę pieśni ze Śpiewnika Pielgrzyma wszystkim się podobają, tak? Więc jaki jest sens tych zmian w Kościele, skoro psalm, który to jest panie z pasterzem moim, jest 23. fajny, 23, każdy go zna, znamy ten psalm, po co więc ciągle się rozwijamy, zmieniamy, pracujemy nad jakością i formą, skoro przekaz w psalmie jest. To znaczy, powiem tak, są dwa słowa w, w Grece określające nowy, polski jest dość ubogi, neos grecki oznacza na przykład coś, co się nagle pojawiło, czego nie było przedtem Kajnos kainos jest coś, co było już czy jest, ale objawia się w nowy sposób. I, I na przykład Jezus mówił, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak? I to nie znaczy, że tego przykazania nie było wcześniej, bo Izraelici znali, będziesz miłował Pana, Boga swego z całego serca i, i, i tak dalej. Więc ja myślę, że nie chodzi o to, o stricte nowość, w sensie nowości, żeby znalazło się coś, czego nie było, tylko żeby, było, żeby to coś było zawsze świeże zawsze inspirujące, prawda? Biorąc pod przykład psalm 23, ja znam chyba ze cztery różne melodie dotyczące psalmu, kilkanaście interpretacji, więc można wziąć ten psalm i, na, i go po prostu wykreować na różne sposoby, prawda? I to może być nowe. Tak samo, wiecie, ostatnio migawkę sobie oglądałem z kościoła w Sinkaburze, taki niewielki kościół, 25 tysięcy, po 5 tysięcy miejsc tam trzeba się rejestrować przez internet, żeby się dostać w ogóle na, na, na bożeństwo. I tam centralnym, centralną pieśnią na, na uwielbieniu było Cudowna Boża łaska. Pamiętacie, prawda? To jest pieśń z 1772 roku, kiedy w Polsce królował Stanisław August Poniatowski. 250 lat piosenka. Gdzieś tam znalazłem w internecie, że zarejestrowanych jest 1800 interpretacji i wykonań tej, tej samej pieśni. Więc można wziąć coś starego i zrobić z tego coś nowego, prawda? Jeśli chodzi o zmiany, ja uważam, że należy robić to w mądry sposób. Nigdy nie jest tak, nie ma żadnego takiego Kościoła, żeby wszystko było jednoznacznie dobre i jednoznacznie złe. Są dobre i złe rzeczy w każdym Kościele. Kościół przestaje się rozwijać, kiedy te złe, słabe rzeczy zaczynają dominować, prawda? I wprowadzając zmiany, Uważam, że należy wychwycić to, co jest dobre w Kościele i to jeszcze rozwinąć, a natomiast to, co złe wyeliminować i wprowadzać nowe z mądrością w odpowiednim tempie, tak żeby nie wycinać w cudzysłowie pszenicy i konkolu. I ja myślę, że kryterium zawsze jest owoc. Jeśli brak owocu, to czas pomyśleć o zmianach. I to jest podstawa do wszystkiego. No i jeśli chodzi o nowości, bo co znaczy nowe w Kościele? My czasem przenosimy po prostu coś, gdzieś podpatrzę na przykład w innym kościele, gdzie indziej jest to standardem. Nowe to jest u nas. I z jednej strony to jest bezpieczne, kiedy przenosimy coś z innego kościoła, bo wiemy, że to działa. Tam po prostu ludzie mówią, że to działa, można zaobserwować i tak dalej, prawda? Z drugiej strony marzy mi się, żeby w naszym kościele zrodziło się coś całkiem nowego, czego nie ma nigdzie indziej. I to byłoby najpiękniejsze, prawda? Ale jeśli sprowadzamy coś, co jest standardem gdzieś tam i to działa, bo też musimy sobie zdać sprawę, że nie wszystko, co przeniesiemy skądś na nasz grunt będzie działało, prawda? Trzeba w tym mądrości. Ale generalnie, jeśli, jeśli Kościół chce się rozwijać, to Kościół będzie zmieniał się w czasie. Są różne sezony, różne okresy w Kościele i po prostu jeśli Kościół nie zdąży się do tego dostosować, to po prostu może zostać w tyle. A dla kogo twoim zdaniem jest Kościół? Dla nas wiadomo, jesteśmy tutaj od lat, mamy swoje miejsca, na których czujemy się bezpiecznie, nikt nas nie wywołuje do tablicy, yy, mamy większe potrzeby, jesteśmy na jakimś etapie rozwoju, możemy karmić się tak zwanym mięsem, czyli rozważać jakieś trudniejsze sprawy, czy może Kościół powinien być dla nowych ludzi, czyli to powinno być tutaj takie miejsce otwarte, głoszące prostą Ewangelię, takie dopasowane do standardów XXI wieku, żeby być zachęcające dla nowych ludzi z zewnątrz? Czy Ja myślę, że Kościół powinien być dla tych, i dla tych. Tylko to jest tak, że trzeba zachować różny balans I, i znowu są różne okresy w, w życiu Kościoła i bywa, że jest potrzeba, by zwrócić większą uwagę na wierzących, mniejszą na ludzi z zewnątrz, a bywa, że trzeba zwrócić uwagę większą na, na ludzi z zewnątrz niż na wierzących, tylko tu zawsze jest niebezpieczeństwo, bo może dojść do dwóch patologii. Albo ludzie w Kościele będą się kisić w swoim własnym sosie, nie wychodzi na zewnątrz i stworzyć fajne kółeczko w adoracji i to jest niewłaściwe. Może być też taka sytuacja, że Kościół tak zwróci się w kierunku ewangelizacji, pozyskiwania ludzi z zewnątrz, że ludzie czuli będą się w kościele jak ubodzy krewni albo no, dzieci gorszego Boga, można powiedzieć, tak? I mówię, to nie jest oczywiste, że zawsze tym priorytetem kościoła jest zdobywanie ludzi z zewnątrz. Może być taka sytuacja, że bardziej po prostu należy się skupić na ludziach kościoła. Biblia mówi na przykład, dobrze czyńcie wszystkim, a najwięcej domownikom wiary, prawda? I idealna sytuacja jest taka, kiedy ludzie są zaspokajani w Kościele, wierzący, prawda? Są trenowani, yy, są zachęcani, inspirowani i to oni sami wychodzą na zewnątrz i, i przyciągają nowych ludzi swoim życiem, nie tylko słowem, prawda? I teraz, jeśli chodzi o XXI wiek, yy, ja myślę tak, że Kościołowi czasami się myli światowość ze współczesnością. Yy, światowość to, to jest po prostu ściąganie wartości świata do Kościoła, które nie są biblijne. Natomiast współczesność to jest technika, muzyka, język i tak dalej i Kościół nie, nie może się tego bać. Wiecie, kiedyś była taka sytuacja, że kiedy wprowadzano pianino do Kościoła, to wtedy były kontrowersje, no dla nas to jest takie dzisiaj, wiecie, normalne, prawda, że pianino może być w Kościele, były kontrowersje, bo ludziom się kojarzyło, że pianino było w jakiejś speluny, bar, barze i tak dalej, gościu sobie przygrywał, ludzie sobie pili alkohol. Natomiast moż, można wziąć te narzędzia współczesności i dlaczego Kościół ma się bać świata, zamiast w ten świat wejść, w to, co nowoczesne. I powiem też tak, jeśli w Kościele będą przestarzałe rzeczy i ludzie będą patrzyli na Kościół jak na skansen, to może być do tego, że oni właśnie zwrócą bardziej uwagę na tą przestarzałą formę niż na treść, którą Kościół ma do zaoferowania. Ja myślę, że Kościół powinien obserwować, śledzić rozwój, mentalność ludzi w Kościele, w kraju, sposób życia, zainteresowania i po prostu wchodzić w to ze swoimi wartościami. Okej, okay, Marcin, a twoje? Ja, ja bym chciał może wrócić, w ogóle wrócić, jakoś to poprzewracać. Ja generalnie, kochani, bolewam nad tym, i to jest, to jest niejako mój, mój smutek, że w takim mieście jak Kamienna Góra, czyli mieście, które ma 18 tysięcy mieszkańców, jest tylko jeden kościół. Bo my często zastanawiamy się nad rzeczami i, i, i toczymy takie małe wojenki wokół, wewnątrz naszego kościoła, dlatego, że się nie zgadzamy wobec formy, którą chce się prezentować. Nie pasują nam właśnie jakieś tam rzeczy związane stricte, stricte z formą. I to toczymy jakieś takie małe wewnętrzne wojny. I chcę Wam powiedzieć, że dla mnie każda forma jest właściwa. Każda forma jest biblijna. Każda forma, w, e, forma, czy to będzie, wiecie, uwielbienie grane rokowo, czy to będzie uwielbienie w takim, w takim stylu w, e, retro, w, takim stylu, w takiej duchowości, wiecie, takiej, e, takiej duchowości wyniosłej, dla mnie to jest w porządku. Ja w ogóle nie mam z tym problemu. Bo uważam, że jesteśmy jako ludzie jesteśmy różni. Jako ludzie jesteśmy różni, Pan Bóg stworzył nas różnie i każdy z nas ma miejsce w Bożym Królestwie, każdy z nas ma miejsce w, ko w Kościele. Tak? Ja nie zgadzam się z tym, że kościół, że kościół musi być miejscem, w którym będziemy zadowalać wszystkich. Że ten akurat Kościół będzie miejscem, w którym wszyscy będą musieli być zadowoleni. Ja uważam, że jest bardzo dużo Kościołów, wiecie, są ludzie, którym pasuje duchowość baptystyczna. Są ludzie, którym pasuje duchowość, nie wiem, innych kościołów historycznych. Są ludzie, którym pasuje Hillsong i uważam, że Pan Bóg tak pięknie nas stworzył, że każdy z nas może kreować miejsce, w którym chce być. Rozumiemy? To jest kościół zielonoświątkowy kazy Jeruzalem. Kościół zielonoświątkowy. To jest dla mnie ważne. Kiedy przychodziłem do kościoła zielonoświątkowego, to wcześniej sprawdziłem, gdzie ja w ogóle idę. Sprawdziłem, jakimi wartościami się ten Kościół kieruje, sprawdziłem dogmaty, którymi się kieruje, sprawdziłem to, co ten Kościół prezentuje sobą. Więc kiedy ja tutaj przychodziłem, to nie miałem oczekiwań, ja po prostu wiedziałem, gdzie ja idę. Wiedziałem, że idę do miejsca, w którym Duch Święty to jest tą osobą, która działa, która funkcjonuje, która kreuje to miejsce. I wiecie, ja nie przychodziłem tutaj i nie mówiłem do pastora, słuchaj pastorze, bo ja chciałbym dzisiaj posłuchać troszeczkę gregoriańskiej muzyki, to jest takie duchowe, rozumiemy? A czasami spotykam się z takimi sytuacjami, kiedy ludzie przychodzą i mają oczekiwania, które w ogóle nie są związane z kościołem zielonoświątkowym. W żaden sposób, z duchowością kościoła zielonośrodkowego, z miejscem, w którym się znajduje. Ja jestem bardzo świadomym człowiekiem. Ja wiem, że jeżeli ja poznam coś, to nie będę miał później oczekiwań wobec innych ludzi, żeby oni, oni robili coś, co ja chcę, żeby było robione. A na pytanie, czy forma, czy treść. Wiecie, wszyscy niesiemy tą samą treść. Bóg jest dobry. Amen? Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty i zmartwychwstał po to, żebyśmy my mogli żyć. To, co mamy głosić ludziom, to to, że Jezus zmartwychwstał i Jezus powołuje ich do życia, życia wiecznego. To, co Grzesił powiedział... Największym papierkiem lakmusowym tego, w jakim miejscu jesteśmy, to jest owocność. Jeżeli mamy ileś służb, ale ludzie się nie nawracają, nie przychodzą do Chrystusa, to być może wynika, że coś się skończyło i coś musi się zacząć. I zauważyłem, że największe obawy są wobec tego, że coś się musi skończyć. Robiliśmy coś przez x lat. Jak to teraz ma się skończyć? Jak to teraz ma wyglądać inaczej? No przecież zawsze to robiliśmy, to działało, ale lata mijają, okazuje się, że dzisiaj nie działa. Mieszkamy w mieście, które ma 18 tysięcy mieszkańców. Zgadzam się z tym, co powiedział Grzesiu. Musimy znaleźć sposób na to, aby ludzie, którzy są w naszym mieście, aby ich poznać, zobaczyć jakie oni mają potrzeby i wyjść z odpowiedzią do tych ludzi. To nie są lata 90. Już dzisiaj nie działa to tak, że wyjdziemy w garnek w zupy i ludzie będą się masowo nawracać, będą przychodzić. To nie są te czasy. Dzisiaj nie jest tak, że trzeba o pracę walczyć. Dzisiaj praca walczy o ciebie. Dzisiaj ludzie są biedni, często dlatego, że chcą być biedni. Przepraszam, że to tak zabrzmi, ale czasami tak jest, że ludzie nie pracują, bo nie chcą im się iść do pracy. W latach 90 mieliśmy na odwrót, była taka sytuacja, że było ciężko o pracę, ludzie byli biedni, ponieważ byli niezaradni, było ciężko zarabiać pieniądze. Wtedy, kiedy wychodziliśmy kościołem i, i takie potrzeby zapełnialiśmy, to ludzie wtedy się nawracali, a dzisiaj ludzie mają troszkę inne potrzeby. I naszym zadaniem jako kościoła jest znaleźć, znaleźć to w Kamiennej Górze, tą wartość, to coś, co jest potrzebą tych ludzi i wyjść do nich z jakimś przesłaniem, tak. To jest coś, co ci ludzie muszą chycić, żeby chcieć tutaj przychodzić. I dlatego ta forma, forma jest dla mnie ważna, dlatego, że wiecie, kościół największy wzrost, każdy kościół ma wtedy, kiedy młodzi ludzie się nawracają. Kiedy powstawał ten kościół, to, to młodzi ludzie, młode pastorstwo przyjechało tutaj zakładać coś, robić coś i oni ściągnęli, i oni kreowali to. Wy, większość z was była młodymi ludźmi wtedy, kiedy to miejsce powstawało. Więc dzisiaj... Powinno być priorytetem też, aby spojrzeć na to, co ci młodzi ludzie mogą robić w kościele, jakie mogą mieć znaczenie, co może przyciągnąć ich znajomych do tego kościoła. Ich znajomych będzie przyciągać to, co oni sami lubią. Jeżeli im się podoba taka forma, a chcemy, żeby młodzi ludzie tutaj przychodzili, to musimy patrzeć na tych, którzy młodzi są tutaj w kościele. To jest coś, co bardzo dotyka mojego serca. Ja bym nie chciał, żeby to pokolenie było pokoleniem straconych. Jak wielu z Was dzisiaj, po iluś latach, modli się o swoje rodziny, modli się o swoje dzieci, modli się o to, żeby wróciły na łono Kościoła, dlatego, że być może kiedyś nie mieli możliwości do tego, żeby samemu kreować Kościół. Kiedy patrzę na historię mojej żony, kiedy patrzę na historię innych, którzy tutaj byli, Pawełka chociażby nawet, możemy unikać pewnych życiowych dramatów. Znaczy możemy próbować przynajmniej unikać tych życiowych dramatów. I dać tym młodym ludziom przestrzeń do tego, żeby mogli coś robić, pomimo tego, że czasami może nas to kuć w oczy, pomimo tego, że czasami może się nam to nie podobać, pomimo tego, że czasami to jest totalne faPA, a możemy ich oceniać, możemy mówić, że, że robią coś źle albo robią coś nie tak, tylko zastanówmy się, gdzie oni będą za 10 lat, bo wizja jest czymś, co widzimy w przyszłość. To widzimy przyszłość. Wizja nie jest czymś, co jest, dzieje się dzisiaj, ale wizja to jest przyszłość. Ja chciałbym tych młodych ludzi za 10 lat widzieć, być może w innych miejscach Polski, może w innych miejscach świata, ale chcę tych ludzi widzieć kochających Chrystusa. To jest dla mnie najważniejsze. Więc jeśli ja mam obrywać, jeżeli mam dostawać w głowę za formę, to ja nadstawiam swoją głowę i mogę dostawać za formę w głowę. Ale chcę, żeby ci młodzi ludzie, kiedyś żyjąc z Chrystusem, mogli naprawdę być w miejscu Bożego błogosławieństwa, a nie w miejscu ciągłej walki o to, o przetrwanie. Grzegorz, w kontekście grupy muzycznej, której jesteś liderem, ale też myślę w kontekście Kościoła, czy da się zrobić tak, żeby każdy był zadowolony? Wiadomo, ile osób tyle poglądów, ile osób tyle wizji. Jak to zrobić, jak to pogodzić? Czy trzeba narzucić swoją wizję, czy wysłuchać każdego i znaleźć złoty środek? Jak ty to widzisz? Pytanie, co znaczy, żeby każdy był zadowolony, bo jedni są tacy, że nic im nie pasuje, prawda? a są tacy, którym wszystko pasuje i to też nie jest dobrze. Dobrze byłoby spojrzeć na to, czy coś, co się proponuje, da tym ludziom rozwój, da tym ludziom pewnego rodzaju możliwość właśnie wyrażenia służby Bogu, prawda? Więc jeśli chodzi o wizję, to ja jestem zwolennikiem wizji, która jest prosta, zakłada pewne ogólne ramy, nie jest zbyt szczegółowa i pozwala jakby się wpasować każdemu z grupy. Jak najbardziej jestem też tego zdania, że wizja nie jest czymś świętym, co się nie może zmieniać i, i ulegać korektom. I jak najbardziej też uważam, że lider powinien się wsłuch wsłuchiwać w grupę, prawda? Bo to też jest kwestia taka, że lider jest kompetentny w jakiejś jednej kwestii, inny członek grupy jest kompetentny w innej kwestii. I po prostu lider, który nie słucha e, współpracowników jest głuchy i ślepy że ja podpytam Marcina w międzyczasie, jak to wygląda u Ciebie? Skąd Twoja wizja, inspiracja z pracy z młodzieżą? Czy Ty raczej narzucasz wizję, czy może to jest jakiś wynik synergii i współpracy? Jak to, jak to wygląda w praktyce? Pytasz mnie sama być odpowiedzieć. Ja myślę, że ogólnie rzecz biorąc, to jest wizja nas wszystkich. Jak nas, jest dużo, jak nas dużo jest w grupie, tak każdy gdzieś kreuje, każdy gdzieś wrzuca pomysł, Powiem wam szczerze, że na początku być może byłem zapalnikiem, ale teraz chcę wam powiedzieć, że to Mateusz głównie przejął, przejął rolę takiego wizjonera, człowieka, który chce kreować też to miejsce, chce kreować też ten kościół. To jest wspaniałe, kiedy jesteś liderem jakiejś grupy i widzisz, że ludzie zaczynają cię przerastać. Serce mi się wtedy cieszy jest to dla mnie najfajniejsza sprawa, kiedy mogę widzieć, że, że on widzi już trochę więcej niż widzę ja. To jest naprawdę mega. I, I myślę, że pomimo tego, że, że wszyscy gdzieś wrzucamy do tego worka, do tej wizji, to też są osoby, które widzą więcej. Ja myślę, że ta wizja też nie jest skomplikowana. Ona jest prosta. To jest taka wizja, aby przeprowadzać młodych ludzi do Chrystusa. W współczesny sposób. bez współczesny sposób. Żeby ci młodzi ludzie, którzy tutaj są, nie wstydzili się przeprowadzać innych do Kościoła. To jest proces. Czasami musimy coś poświęcić, aby coś wygrać. To nigdy nie jest tak, że, że nie ma ofiar. Wiecie, chcielibyśmy, żeby tak było. Ja, ja bym chciał, żeby nie było ofiar. Ale jesteśmy na wojnie, jesteśmy na duchowej wojnie. I niestety te ofiary będą. Naszym zadaniem jest tylko to, aby, aby robić jak najwięcej, aby tych ofiar było jak najmniej. Dlatego też siedzimy dzisiaj, rozmawiamy na ten temat, żeby trochę bardziej wam to przedstawić, bo być może nie wszyscy, nie wszyscy to też rozumieją, może nie wszyscy, nie wszyscy to widzą. Jaka jest twoim zdaniem najważniejsza cecha, która powinna panować w grupie? Jeśli chodzi o ciebie, to na przykład w grupie młodzieżowej, takie słowo klucz. Nie, nie, to na pewno nie jest dyscyplina. Ja myślę, że takim słowem klucz i to nie tylko w grupie młodzieżowej, ale generalnie w kościele to jest zawsze wolność. Wolność, ale umiejętne korzystanie z wolności, dla mnie to jest chyba najważniejsze. A dla Ciebie Grzegorz, takie słowo klucz, jeśli chodzi o grupę muzyczną? Dwa sobie pozwolę wrzucić zaufanie i szacunek, które idą w parze. Jeśli po prostu członkowie grupy czują się bezpieczni, wzajemnie, że czy to jeden drugiego tam gdzieś tam nie, nie zrobi w konia, czy, czy tam po prostu nie czegoś za plecami i jeśli będą się wzajemnie szanować, bo wiadomo, że w grupie to jest tak, że każdy ma różne zdanie, różne upodobania. Będzie tak, że nie zawsze one się spotkają ze sobą i się zgodzą, prawda? A jeśli, no i co też za tym idzie w każdej grupie wcześniej czy później pojawią się konflikty. Większe, mniejsze, prawda? Natomiast jeśli będzie właśnie ten grunt zaufania i szacunku, zawsze ten konflikt będzie można rozwiązać. Więc to jest dla mnie podstawa. A tak z perspektywy lidera, czy Czujesz się odpowiedzialny za osoby w swojej grupie, na przykład jeśli ktoś w grupie wyraża jakiś pogląd, z którym się nie zgadzasz, albo zrobi coś z czym niekoniecznie się identyfikujesz, czy lider jest za to odpowiedzialny, jakie jest twoje podejście do tego? Odpowiedzialny? Czasem się czuję odpowiedzialny, choć, choć też Myślę, że nie w jakimś wielkim stopniu, bo też ja uważam, że w, po pierwsze każdy ma prawo zrobić jakiś błąd, więc to mnie przeraża mnie, że ktoś, coś, komuś coś nie wyjdzie, coś, coś, coś zbroi, prawda? Młodzież zapytała tak, czy jako lider czujesz presję za jednostki w grupie i ich wybryki? Znaczy, presję, no nie, nie czuję, mówię, każdy ma prawo gdzieś tam zabłądzić i zawsze można to skorygować, wyprostować, więc nie, nie ma jakiejś paniki. Dla mnie takim wybrykiem, który jest gdzieś tam, którymi, któremu bacznie się przyjrzę, to jest po prostu jakiś wybryk, który psuje atmosferę w grupie, psuje relacje. I to, to już jest dla mnie gdzieś tam sygnał, gdzie, gdzie, gdzie staram się to traktować, nie lekceważyć tego, prawda? I, i, oczy, I najpierw oczekuję tego, że powiedzmy dwie zwaśnione st strony załatwią sprawy między sobą same. Jeśli się nie uda, to ja się włączę jako mediator, a jeśli się i to nie uda, no to wkraczę wtedy jako dyktator, prawda? I, i, i arbitralnie coś zarządza, ale rzadko mi się to zdarzyło może z dwa, trzy razy w całej historii. Także naprawdę ja myślę, że ludzie w grupie są naprawdę dojrzali, że są w stanie załatwić sami sobie sprawę. Ja nie muszę być jakimś tam, nie wiem przed przedszkolanką, żeby ustawiać, nie? Więc uważam, że nie ma, nie ma większych problemów. Marcin, czy w przypadku młodzieży jest inaczej, gdzie się kończy, a gdzie się zaczyna ta odpowiedzialność lidera? Czy ty czujesz się odpowiedzialny za wybryki? Ja powiem tak, my uczymy tych młodych ludzi tego, że nienawidzimy grzechu, ale kochamy grzesznika. Mówi się tak, że młodzi ludzie popełniają najwięcej błędów, ja chyba jestem dobrym przykładem na to, że nie, że ludzie w średnim wieku też popełniają błędy. Nie, szukamy tego dialogu, tak? Zawsze dialog będzie tutaj najważniejszy, zawsze trzeba o tym rozmawiać, no, Popełniamy błędy, będziemy je popełniać. Ja bym nie chciał i, i staram się uczyć tego też, też młodzież, że pastor to nie jest pani nauczycielka w szkole, do której się biegnie i mówi pastorze, pastorze, a Zosia była niegrzeczna. E, niestety, niestety to się wydaje, że to jest śmieszne, ale mamy takie tendencje, że cokolwiek się nie dzieje, to zaraz szukamy tych autorytetów i szukamy tego, aby się gdzieś poskarżyć, natomiast powinniśmy rozwijać i staram się to robić, rozwijać umiejętność rozmowy i, i takiego dialogu między sobą nawzajem. Wiecie, ludzie powinni ze sobą rozmawiać, a często kończy się to tak, że szukamy właśnie kogoś wyżej, biegniemy i od razu przerzucamy, przerzucamy problem na człowieka, który często jest, wiecie, w ogóle Bogu Ducha winny w całej sytuacji, nie? Szukajmy dialogu, uważam, że dialog jest, jest czymś, czymś najważniejszym, uczmy się tego, rozmawiajmy ze sobą, żyjemy w czasach, gdzie takie, wiecie... Umiejętności rozmowy, umiejętności dialogu są zakłócone, bo siedzimy na messengerach, piszemy smsy, dzwonimy do siebie i ciężko teraz rozmawiać twarzą w twarz, więc yy, omijajmy to, rozmawiajmy ze sobą, próbujmy dogadać się, a jak nie da rady, to wtedy idziemy do Pani. Tak podsumowując, co jest najważniejsze, czy możemy dojść jakoś do porozumienia, bo często toczymy wojny, mamy odmienne zdania, ale tak naprawdę co jest tutaj najważniejsze, tak jak siedzimy dzisiaj w kościele, w pracy, w grupach, co jest kluczowe dla was? Że ja zacznę. Człowiek, człowiek, człowiek jest najważniejszy. Żadna forma, treść, żadne nasze spojrzenie na pewne rzeczy nie powinno przesłonić nam w tym wszystkim człowieka. Ekstremalnej miłości do człowieka. Pomimo tego, w jakim miejscu się znajduje, kochajmy ludzi. Kontrowersje, zaczęliśmy od kontrowersji, a może też troszeczkę wbije kija w mrowisko. Jeżeli dzisiaj mamy problem z tym, że świecą światełka i, i są zasłonięte żaluzje, to pomyślmy, jaki będzie problem, kiedy tutaj w to miejsce przyjdzie homoseksualista. Kiedy tutaj, w to miejsce przyjdzie człowiek, który będzie ubrany inaczej, który będzie myślał inaczej, który będzie wyrażał się inaczej, to pomyślmy, co my wtedy zrobimy. Czy będziemy sługami tak? i będziemy mu służyć pomimo tego, kim on jest i jaki jest? Czy będziemy tymi oceniającymi, którzy będą chcieli za wszelką cenę wybić mojego homoseksualizm z głowy? I skończy się na tym, że wejdzie tutaj raz i wyjdzie. A żyjemy w takich czasach, że słuchajcie, to nie będzie proces 20-30 lat. Wydaje mi się, że mo może to być szybciej niż nam się wydaje. Jeżeli dzisiaj się nie nauczymy właśnie w takich rzeczach rozmawiać, nie, nie nauczymy się dialogu, nie nauczymy się tego, że człowiek stoi ponad, wiecie, tak Bóg umiłował człowieka, człowieka, że posłał swojego syna po to, aby dał nam życie wieczne. Bóg kocha ekstremalnie człowieka, każdego człowieka. Będą konflikty i będziemy się rozbijać o pewne rzeczy, ale bądźmy też asertywni. Jeżeli jest wizja, jeżeli jest grupa ludzi, którzy tworzą Kościół, którym zależy na tym, żeby Kościół funkcjonował, istniał, żeby Kościół się rozwijał, żeby Kościół był owocny, tak? Jeżeli jest taka grupa ludzi, to ona też ma pewnego rodzaju wizję. Ona widzi czasami coś, czego ludzie po stronie nie widzą. Ja jestem zdania, że jeżeli tacy ludzie przychodzą i chcą narzucić coś swojego, to staram się im dać odpowiedzialność. I tutaj najczęściej ci ludzie już odpadają. Bo ludzie nie chcą odpowiedzialności, ludzie chcą oceniać. A jeżeli taka osoba powraca, to jestem w stanie jej powiedzieć po prostu nie, to nie jest miejsce dla ciebie, dziękuję. Rozumiemy? I to nie jest brak miłości, to nie jest brak szacunku. To jest po prostu ochrona innych, których chcemy do ludzi przyprowadzić. Dla Ciebie, Grzegorz, co jest tak dzisiaj tutaj, jak siedzimy, najważniejsze dla Kościoła? Znaczy, zawsze ta postawa, że człowiek jest najcenniejszy, cenniejszy niż metody, niż inne rzeczy i metody mogą się zmieniać, prawda? A do człowieka zawsze po prostu trzeba podejść z miłością, to to na pewno jest główna wartość. No i też jeśli chodzi o wierzących w Kościele, to pewne zrozumienie i, i, i pewne, pewien szacunek do siebie nawzajem, pewna tolerancja i zrozumienie, że ktoś może mieć inne zdanie niż ja, inne spojrzenie na chrześcijaństwo niż ja i to jest w porządku, to jest ok, nie? Ja wierzę w Kościół, który łączy pokolenia, prawda? Wiem, że jest to możliwe, oczywiście są różne starcia, bo wiadomo, to wynika to z różnych spojrzeń na rzeczywistość, prawda? ale jest możliwe to, żeby po prostu ludzie wierzący w różnym wieku funkcjonowali w jednym kościele i, i też fakt, że kościół składa się z różnych ludzi w różnym wieku, sprawia, że kościół ma większą możliwość dotarcia do szerszego spektrum ludzi z zewnątrz. I dlatego to jest dla mnie też wartością, że ludzie w kościele są różni i oni są w stanie dotrzeć do człowieka, do którego ja nie jestem w stanie dotrzeć. Tyle. Tak jeszcze podsumowując, czy jako lider jesteś za rozwojem, postępem, nowymi rozwiązaniami? Tak, jak najbardziej, bo tak jak wspomniałem wcześniej, z każdą zmianę trzeba w mądry sposób wprowadzać. Dokładnie, czyli co dobrego mogą dać zmiany, ale też jakie jest związane z nimi zagrożenie? Co dobrego. Zmiany zawsze mają coś takiego w sobie, że to jest taki posmak świeżości, nowości, prawda? I w tym wszystkim jest ważne to, że mm, jeśli my za bardzo polubimy to, że coś się ciągle coś zmienia, to możemy być, stać się ludźmi niestałymi. A, bo to już nam się znudziło, dobra, to rzucamy, to bierzemy się za następną rzecz. Nie? I, to, I to jest zagrożenie pewnych nowości, prawda? Więc z jednej strony jestem jak najbardziej za tym, żeby e, wprowadzać nowe rzeczy, ale z drugiej strony jestem za tym, żeby ćwiczyć się w stałości w tym, co już robię i to rozwijać, udoskonalać i, i czynić to coraz bardziej jakościowym, prawda? Więc to jest zagrożenie główne, a, a korzyści, no tak jak mówię, zawsze odpowiedzią na to, że, yy, że nie ma owocu, jest po prostu zmiana. Wprowadzenie zmiany najczęściej daje określony konkretny owoc, prawda? A jeśli owocuje, to to jest dla mnie satysfakcja, prawda? Powiem tak, ludzie kierują się tym, co im przynosi korzyść, jeśli po prostu zmiana, człowiek widzi, że zmiana przynosi korzyść, to ma chęć na wprowadzanie dalszych zmian. Więc jeśli zaryzykujesz i, i, i poddasz się jednej zmianie, może się okazać, że, że ty będziesz fanem zmian. Czyli apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak? Tak, tak. A Ty, Marcinek, uważasz, jakie jest ryzyko związane ze zmianami, ale też już tak dobiegając końca, co one mogą przynieść dobrego? Super, zmiany są ekstra. Nie, naprawdę, ja, ja generalnie jestem osobą, która bardzo lubi zmiany. Ja lubię, jeżeli się coś zmienia, ale jeżeli się coś zmienia, ponieważ jest jakiś tego powód. Wprowadzanie zmiany dla zmiany nigdy nie kończy się dobrze. Muszą być jakieś powody, no. Jeżeli nie ma powodów, to możemy właśnie wpójść w coś takiego, o czym Grzesiu mówi, że będziemy wprowadzać zmiany po to, żeby je wprowadzać. Natomiast mi się wydaje, że Kościół w ogóle jest napędzany, napędzany jest i grupy są napędzane wydarzeniami. I myślę, że to, co Kościół zawsze nakręca, to to, kiedy żyje się od wydarzenia do wydarzenia. Że wiemy, że coś się będzie działo, że mamy w tym swój udział, że mamy coś stworzyć, że mamy coś wykreować i wtedy jest też... Po takim wydarzeniu jest też satysfakcja, ludzie są też doceniani i coś, coś, wiecie, ludzie mają też swoje miejsce. Ostatnio na przykład jasełka pokazały to, że są ludzie, którzy chcą służyć, którzy chcą w jakiś sposób zaistnieć, którzy chcą też docenienia. Wiecie, nie, nie oszukujmy się. Możemy tutaj mówić o duchowych rzeczach, ale mówmy też o normalnych sprawach. Ludzie potrzebują docenienia, potrzebują akceptacji w Kościele. Potrzebują czuć tego, że są zaakceptowani że są w jakiś sposób doceniani I to, jest, i to jest normalna potrzeba ludzi. Większość ludzi, jeżeli wyjdziesz poza to miejsce, to większością, większością potrze, potrzeb tych ludzi, którzy są tam, to jest to, żeby byli gdzieś zaakceptowani, dlatego tworzą się subkultury, dlatego tworzą się y, miejsca jakieś, wiecie, takie, gdzie ludzie mogą po prostu być w jakiejś grupie i mogą być akceptowani. I to jest coś, co jest bardzo ważne w Kościele i podczas takich wydarzeń to bardzo mocno widać. Dlatego były jasełka, teraz chcielibyśmy coś znowu stworzyć, żeby to było nasze, żebyśmy mieli poczucie tego, że wszyscy są w to zaangażowani. Przyciągajmy innych ludzi w ten sposób. Jasełka, fantastyczna sprawa do tego, żebym mógł przyprowadzić swoją babcię do kościoła. Wow. Wiecie, mogę siedzieć u niej w domu, głosić jej Ewangelię przez 24 godziny na dobę, a ona i tak pójdzie do, do, do Bigosa. Ale tworząc takie wydarzenie, mogę tutaj przyprowadzić swoją babcię, żeby usłyszała o tym, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał po to, żeby ona mogła żyć wiecznie. To jest niesamowite. Ludzie też chcą takich wydarzeń, oni chcą w nich uczestniczyć, chcą przyprowadzać innych ludzi. Jeżeli estetyka tego miejsca zmieniła się przez te lata, ja nie mam problemu z tym, żeby dzisiaj przyprowadzić tutaj kogokolwiek. Nie wstydzę się tego miejsca. Mamy super wspaniałą kawiarenkę, mamy super wspaniałych ludzi, którzy witają, mamy super naprawdę fajnych ludzi, którzy są otwarci. Nie wstydzę się tego i chcę przyprowadzać ludzi tutaj do kościoła. Nie zawsze niedzielne nabożeństwo będzie pod tym miejscem, ale dajemy możliwość innym przyjścia tutaj i, i kreowania tego. Dlatego ja apeluję do, po to, jeżeli macie pomysły, jeżeli chcecie coś robić, nie trzymajcie tego dla siebie, nie zostawiajcie tego dla siebie przyjdźcie, jesteśmy otwarci i możemy rozmawiać, możemy łączyć pokolenia, możemy robić coś razem z młodzieżą, możemy robić coś razem z e, seniorami naszymi wspaniałymi. Możemy to tworzyć, to miejsce jest nasze, Ten, to jest nasz dom. Prawda, pastorze? To nie jest tylko tak, że jest pastor, Marcin, Waldek, Grzesiu, ktoś tam, osoby, które są z przodu, ale Kościół to jesteś ty. Kościół to jesteś ty i ty jesteś ważny w tym Kościele. Spójrz w lustro któregoś dnia, i pomyśl sobie o tym, że Ty jesteś ważny, że Ty możesz kreować to miejsce. Że nie dostaniesz w plecy, nic cię tutaj nie, nie, nie będzie tłuk za to, że, że chcesz coś zrobić, ale usiądźmy, porozmawiajmy, bo to może być coś, co zmieni oblicze nie tylko tego kościoła, ale tego miasta. Ja nie mówię o państwie i nie mówię o świecie, bo to wiecie, bo to jest taka fajna gadka, ale najpierw zacznijmy od tego, od naszego otoczenia, od naszego miasta. Bardzo Wam dziękuję. Kochani, kończąc, może tym, co powiedział Marcin, chciałabym, żebyśmy wstali i pomodlili się o ten Kościół, o nasz dom, bo to jest nasz dom. Chciałabym, żebyśmy modlili się o to, żeby każdy z nas mógł znaleźć tutaj swoje miejsce, żeby każdy z nas czuł się tutaj dobrze, żebyśmy mogli stać w jedności, i w miłości. I chciałabym też, żebyśmy szczególnie pobłogosławili młodzież, ponieważ nie ma ich za tydzień wyjeżdżają na, na eksodus do Gdańska, żebyśmy błogosławili ten czas, żeby oni karmili się, inspirowali, żeby byli bezpieczni. Amen.